i przeprowadź historyczne śledztwo. Ogłoszenie społeczne. Program polskiego Radio Czwartek, 2 kwietnia minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Negocjacje w sprawie podwyżek bez rezultatów związkowcy nie opuszczają siedziby ZUS-u. Donald Trump odwołał prokurator generalną Stanów Zjednoczonych. Pam Bondi była twarzą kampanii przeciwko przestępczości amerykańskiego prezydenta. Kościół katolicki rozpoczyna Triduum Paschalne. To pierwsza Wielkanoc w Rzymie Nowego Papieża. Pracownicy ZUS-u kontynuują protest okupacyjny w centrali zakładu. Na miejscu jest około 30 osób, wśród nich przedstawiciele 12 związków zawodowych. Dzisiejsze rozmowy z zarządem o podwyżkach nie przyniosły porozumienia. Rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Marta Markun powiedziała nam, że propozycje są niewystarczające. Propozycje na dzień dzisiejszy z Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze środków własnych to propozycja 200 zł. brutto to na etat. Wysłaliśmy pismo z deadline'em do Ministerstwa Finansów, że nadal oczekujemy na przedstawiciela Ministerstwa Finansów i zostajemy tutaj dalej. Jeśli jutro nie będzie porozumienia, protest prawdopodobnie zostanie zawieszony w sobotę na czas świąt. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi z Ministerstwa Finansów żadnej, jeżeli w ogóle nikt się nie pojawi, no to po dzisiejszych rozmowach stwierdziliśmy, że na pewno nikt w niedzielę świąteczną ani w lany poniedziałek do nas nie przyjedzie i rozmawiał z nami nie będzie. Natomiast wrócimy tutaj zaraz po Związkowcy domagają się wyższych płac i zmian w organizacji pracy. Podkreślają, że przy obecnym obciążeniu wielu z nich musi pracować po godzinach. Donald Trump odwołał prokurator generalną Stanów Zjednoczonych Pam Bondi. Na jej miejsce tymczasowo wejdzie Todd Blanche, był osobisty prawnik amerykańskiego prezydenta. Bondi ma przejść do pracy w sektorze prywatnym, relacjonuje z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pam Bondi przez ponad rok kierowała Departamentem Sprawiedliwości skrajnie go upolityczniając i czyniąc z niego narzędzie politycznej zemsty Donalda Trumpa. W tym czasie prokuratorzy ponieśli serię kompromitujących porażek w sprawach wytoczonych przeciwnikom prezydenta. Bondi jest też odpowiedzialna za chaotyczne i niepełne ujawnienie akt Pstina, Zamiast nowych rewelacji opinię publiczną zasypano od dawna dostępnymi informacjami. Donald Trump pożegnał Bondi w mediach społecznościowych, chwaląc ją jako wielką amerykańską patriotkę i lojalną przyjaciółkę. Todd Blanche w pierwszym wpisie po objęciu urzędu podziękował Trumpowi za zaufanie i zapewnił, że departament będzie nadal strzegł bezpieczeństwa Ameryki. Jednak Blanche również był zaangażowany w sprawę akt Pstina i według krytyków jego zadaniem będzie nie tyle ujawnienie prawdy, co ochrona prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kościół katolicki rozpoczyna Triduum Paschalne. Leon XIV w Bazylice św. Jana na Lateranie odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej. To pierwsza Wielkanoc pod przewodnictwem Nowego Papieża. W Rzymie jest wysłannik Polskiego Radia Paweł Pawlica.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 Obowiązek oznaczania w mediach społecznościowych treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję to jedno z założeń rządowego projektu ustawy wdrażającego unijny AI Act. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że przepisy wzmocnią zaufanie i bezpieczeństwo w sieci. To jest bardzo dobre prawo dające szansę na to, że sztuczna inteligencja przyniesie dla polskiej gospodarki, dla polskiego obywatela wiele dobrego, a jednocześnie zapewni mu ochronę i bezpieczeństwo, która jest niezbędna w czasach gdy AI, algorytmy, zrobić mogą naprawdę dziwne rzeczy. W przypadku, na przykład widzicie to, przerabiania twarzy, filmików, czy wykorzystywania algorytmów przeciwko wolności słowa. Rząd przejął projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji we wtorek. Dokument zakłada powołanie nowego organu nadzoru Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Klimat. Dostateczna jakość powietrza we Wschowie i Braniewie, umiarkowana w żywcu, Bielsku Białej i białej Podlaskiej, poza tym bez istotnych zanieczyszczeń. Prawie 90% energii pochodzi teraz z węgla i gazu, reszta z odnawialnych źródeł. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Czas na sport w studiu Norbert Michalak. Kolejny polski zespół zagra Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aluron Warta-Zawiercie w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym wygrał z Kulcine Lubec Witanowa 3 do 0. Taki sam wynik był też w pierwszym spotkaniu, mówi trener Warty Michał Winiarski. Ja myślę, że tutaj troszeczkę doświadczeniem i taką chyba determinacją, może też złością sportową. Mówimy, że w międzyczasie graliśmy jeden mecz, który przegraliśmy po tajbreku i w tym ostatnim okresie, gdzie mieliśmy dużo zwycięstw. Taka porażka, myślę, że zbudziła nas jeszcze większy głód i trochę więcej agresji. Dzisiaj to było na wojsku widać. Final 4 Aluron zagra z Ziratem Ankara. Wcześniej awans do półfinału wywalczyli też siatkarze projektu Warszawa. Iga Świątek trenowała pod okiem nie tylko nowego trenera, ale też legendy tenisa Rafaela Nadala. Polka dziś potwierdziła, że hiszpański trener Francisco Roche dołączył do zespołu. Przez 17 lat był w sztabie Nadala, który wywalczył 22 tytuły wielkoszlemowe. Hokeiści Zagłębia-Sosnowiec zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. W drugim meczu o trzecie miejsce Zagłębie znów pokonało, ale tym razem po dogrywce Unii Oświęcim 4 do, do 3. Walka o trzecie miejsce na koniec sezonu trwała do dwóch zwycięstw. Dla klubu z Sosnowca to trzeci brąz w historii. Zagłębie wywalczyło do tej pory także 5 złotych i trzy srebrne medale trzema bramkami. Szczypiorniści Industrii Kielce przegrali pierwszy mecz fazy play-off Ligi Mistrzów z węgierskim pikiem Seged. To oznacza, że przyszłotygodniowy rewanż w hali Legionów zapowiada, bardzo, zapowiada się bardzo emocjonująco, bo żółto-biało-niebiescy by awansować do ćwierć finału muszą wygrać przynajmniej czterema golami. Na koniec jeszcze piłka nożna Ewa Pajor strzeliła gola, a jej Barcelona pokonała Real Madryt 6 do 0 w rewanżowym spotkaniu finału Ligi Mistrzyń. W pierwszym meczu Barcelona wygrała do dwóch i pewnie awansowała do półfinału. Tam jej rywalem będzie Bayern Monachium. Jutro sporo chmur, ale będą też większe przejaźnienia i rozpogodzenia miejscami. Słabe opady deszczu będzie od 10 do 14 stopni. Chłodniej na Pomorzu Zachodnim i w rejonach podgórskich minimalnie 5 stopni. Autopromocja trzy zamykające tydzień godziny mamy szansę spędzić słuchając wyjątkowej muzyki w świetnym towarzystwie DJ-a Wśród reżyserów teatralnych Jana Klaty, tropiciela ważnych słów Wojciecha Bonowicza oraz smakosza sztuki i dań włoskich wędrującego właśnie po Neapolu Bogusława Deptuły. Zapraszamy więc na wspólną wyprawę ku Wielkanocy 2026. Barbara Marcinik, Michał Żołądkowski i Wojciech Dorosz. W sobotę po 21. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz. Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szansę na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce. Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka. Ogłoszenie społeczne. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Już prawie 9 minut po 21.00. Lub trójki. A teraz co do sekundy, 9 minut po 21. Dobry wieczór. Paulina Wilk przy mikrofonie witamy w klubie trójki wspólnie z Michaliną Bieńko i Elżbietą Malinowską. Będziemy razem do 22. W tym dniu już chyba dla wielu z nas pełnym namysłu, refleksji, może kontemplacji związanej z, ze świętami wielkanocnymi, a dla innych może już takiego pierwszego oddechu, bo, bo świat zwalnia na te kilka najbliższych dni i i pomyślałyśmy wspólnie, że jest to dobry moment, żeby porozmyślać o hmm, skromności i pokorze, na które na co dzień w tej naszej rzeczywistości jakoś mało miejsca, a ponieważ są to cechy, postawy, które raczej nie krzyczą, raczej samych siebie nie promują i nie, niewiele mają wspólnego z tym takim światem hmm, pokazywania się publicznie, hmm, to być może trochę je przeoczamy, nie, niedostatecznie doceniamy i właśnie e, o nich, o takich cichych wartościach, o takich cichych e, postawach dziś w Klubie Trójki e, będziemy rozmawiać. E, w Studiu Przemyśliwieckiej dwójka ekspertów od tych takich spraw właśnie trochę ulotnych, trochę nieuchwytnych, wcale niełatwych nie do, do pomierzenia, a tak ważnych w naszym życiu. Ale oczywiście, jak zawsze w Klubie Trójki zapraszamy także Was do rozmowy. Dwie, dwie dwójki, siedem trójek. Ten telefon jest dla Państwa także i mam nadzieję, że się będziemy Słyszeć może ktoś z drogi do nas zadzwoni, takie mam marzenie, że ktoś może jedzie przez Polskę, rozmyśla i zadzwoni. A więc o pokorze i skromności dzisiaj pomogą nam porozmawiać. Pani Małgorzata Terlikowska, dobrze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Etyczka, dziennikarka, autorka wielu książek, ta najnowsza to cyfrowa pułapka, o, o, to są rozmowy ze specjalistami o bezpieczeństwie dzieci w świecie cyfrowym, a przecież tam właśnie kształtujemy dzisiaj bardzo wiele postaw i też te systemy wartości tam się dzisiaj kotłują, rodzą i przeżywają rozmaite kryzysy. Inne z książek Małgorzaty Terlikowskiej to Twarzą w twarz, dziesięć dróg do modlitwy, czy Ja Ci wierzę. Małgorzata Terlikowska jest nie tylko autorką wielu rozmów prasowych, radiowych, rozmaitych, ale także specjalistką ochrony dzieci w Centrum Ochrony Dzieci przy Katolickim Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie. To jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. I Dariusz Gzera, filozof, działacz, społeczny, publicysta i wykładowca. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dariusz Gzyra jest także y, autorem książki, bardzo przejmującej. Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta. Jest także autorem wielu aut artykułów naukowych i takich publicystycznych, chyba możemy y, powiedzieć. Y, y, był wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Artes Liberales. Y, zajmował się antropozoologią, a teraz na studiach y, podyplomowych tak, y, w zwanych... Prawa zwierząt. Zwanych prawa zwierząt, czyli animal studies, tak? Tak, też prowadzę trochę zajęć. W zasadzie to jedyne tego rodzaju studia w Polsce. No właśnie. pozologia zresztą też jest unikalna. I też chyba w taki, w taki pionierski sposób w Polsce zajmuje się pan badawczo weganizmem. Tak, rzadko kto się tym zajmuje. Tym fascynującym skądinąd wyborem życiowym. No będziemy mieć na pewno y, y, okazję, żeby, żeby i o weganizmie porozmawiać, bo być może on ma więcej y, wspólnego z pokorą i skromnością, niż się na pierwszy rzut ucha wydaje. Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry, dobry, pan, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że, że jesteście z nami dziś. No i połączyłam y, w tym wstępie y, dwa pojęcia, dwa słowa, skromność i pokora. Y, jakoś tak naturalnie mi się łączą w głowie i w języku, ale to jednak są pojęcia różne. Może spróbujmy na początek jakoś je dookreślić, zdefiniować. Czym, w czym one występują jakby wspólnie? A, a, a gdzie są jednak odmienne? To patrzę na etyczkę, mało że tak. No właśnie ja sobie tak sprawdziłam w słowniku, bo wydawało mi się, że to są słowa, które można używać jako synonimów. Że to są synonimy, ale okazuje się, że nie. Że wcale to nie są synonimy, chociaż rzeczywiście pewnie znaczeniowo one są w jakiś sposób zbliżone. I jak sobie analizowałam zakres, to ta pokora bardziej kojarzy mi się no właśnie z tym, co jest we mnie jak ja siebie kształtuję, a skromność to jest to, co ja prezentuję na zewnątrz, w relacjach z innymi ludźmi. I, i tak bym na to patrzyła. I, I czy może istnieć jedno bez drugiego? Czy można być człowiekiem pokornym, a nie być człowiekiem skromnym? Albo czy można być tylko człowiekiem skromnym, a nie być człowiekiem pokornym? Myślę, że to jest w ogóle bardzo interesujące pytanie, bo to jest tak naprawdę pytanie o to, jakim ja jestem człowiekiem jak ja buduję swoje relacje, jak, jak ja odnoszę się do innych ludzi, i jak traktuję innych ludzi, jak odnoszę się do zwierząt. Także tutaj jest bardzo wiele pytań, które można zadać, właśnie analizując tylko i wyłącznie znaczenie tych, tych słów. Mhm. Wydaje mi się, że pokora jest trochę bardziej skomplikowanym pojęciem, bo ona jest w definiowana w taki w dwojaki sposób. To znaczy ma tę pierwszą taką... Y, która pierwsza przychodzi do głowy, y, pierwszy człon definicji, to jest to po prostu świadomość niedoskonałości. Tak? Taka specyficzna postawa zrozumienia, że nie wie się wszystkiego, nie rozumie się wszystkiego, jest się od kogoś zależnym i tak dalej. Czyli pewnie przeciwieństwo bycia pysznym, aroganckim, coś takiego. Coś, co się w zasadzie dobrze kojarzy. Ale jest drugi człon, czyli taka uległość, wobec rzeczywistości. I to już zaczyna być trochę dyskusyjne. Bo to zależy od rzeczywistości, prawda? Jest taka rzeczywistość, wobec której nie należy być uległym. Przeciwnie, należy się wobec niej stawiać. Należy ją rozmontowywać, podważać jej porządek. No to nie będzie uległość. W tym sensie yy, nie jest to pokora. Ja sobie zawsze myślę, że yy, powinno, yy, powinno istnieć takie specjalne połączenie pomiędzy tymi pozornymi przeciwieństwami i antonimami, czyli pokorą i yy, niepokornością. Że ktoś, kto jest pokornie niepokorny byłby najciekawszy w ogóle i najlepszy. W tym sensie, że byłby pokorny w tym pierwszym sen sensie, że wie, że ma swoje granice, wiedzy, możliwości i tak dalej, ale jednocześnie jest niepokorny w sensie społecznym, czyli zawsze niezadowolony z obecnego świata, zawsze snujący pomysły na lepszy świat, zawsze niewygodny wobec innych, wskazujący, co można by było zrobić lepiej. Takie połączenie mi się tutaj bardzo podoba. Ale to połączenie jest możliwe? Może ono w takim, takiej dojrzałości, wysokiej świadomości... Występuje w Myślę, że nie to jest możliwe, co, co po prostu jest częste i jest mhm. konieczne, jest potrzebne, jest w ogóle stanem idealnym. Wydaje mi się, że w ogóle pokorę widać najlepiej na tle, które wydaje się bardzo odległe od pokory. I na przykład, już tłumaczę, może to jest trochę zawiłe, ale już tłumaczę. W tym sensie pokora władzy byłaby taką najbardziej błyszczącą pokorą, bo, bo władza nie kojarzy się z pokorą, prawda? Pokorny pra, polityk ma pan na myśli. Pokorny polityk to jest rzadkość, prawda? Albo na przykład y, pokorny radykalizm. Y, Pozorna sprzeczność, radykalizm to ten zakłócający właśnie porządek, który mówi jak powinno być, ale jednocześnie pokorny, właśnie świadomy swoich ograniczeń. To ona rozpościera swoje skrzydła na tle, które wydaje się zupełnie odmienne od niej samej, od pokory właśnie. Mhm. Ale też pokorny to, tak sobie też myślę, że to jest też taki człowiek, który on zna swoją wartość. Nie umniejsza siebie, bo z, z, trochę, mówimy trochę nie, nie, nie. o jakiejś takiej fałszywej pokorze, czy fałszywej skromności. Jeśli ktoś się kryguje, albo właśnie gdzieś tam umniejsza siebie, nie mówi do, do końca o sobie, no bo też wydaje mu się, że jak powie coś za dużo, no to właśnie będzie niepokorny, będzie pyszny, będzie się chwalił, ale jednak człowiek pokorny, on zna swoją wartość umie tę wartość zaprezentować, a jednocześnie no, nie wywyższa się. I to też bardzo dobrze widać w relacjach z innymi ludźmi. Znaczy, nie wiem jak państwo, ale ja trochę się boję ludzi takich, którzy są w sobie tacy bardzo zadufani, którzy zjedli, mówiąc kolokwialnie, wszystkie rozumy, którzy są w ogóle zamknięci na jakąkolwiek dyskusję, bo oni wiedzą najlepiej, bardzo trudno z takimi osobami się współpracuje. Ja akurat pracując jako redaktor książek, wielu tych autorów gdzieś tam się w ciągu mojej pracy przewijało i bardzo lubiłam czy lubię pracować z takimi osobami, które są otwarte na współpracę, czy są specjalistami w swojej dziedzinie, a jednocześnie jakby przyjmują różne uwagi, no bo zakładają, że ten redaktor jest jego przyjacielem, a nie wrogiem. I bardzo dobrze się wtedy współpracuje, bo mamy cel zrobić dobrą książkę, bo żeby czytelnik dostał dobry produkt. Ale bywa też tak, że ten autor jest taki bardzo trudny, bardzo nienegocjowalny, przekonany o tym, że tylko on wszystko wie najlepiej i żaden tutaj, nikt inny mu nie będzie mówił. I wówczas to jest bardzo trudne. Ja też obserwuję, że... E, kiedy tacy ludzie gdzieś tam się pojawiają, dość szybko wokół nich robi się też pustka. Gdzieś ci ludzie uciekają. I teraz to jest trochę odpowiedź na pytanie, czy to jest cecha zapomniana, czy niepożądana, czy, czy pożądana. I tak sobie myślę, że w kontekście relacji międzyludzkich, w rodzinie, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy, no z taką osobą, która nie potrafi przyznać się do własnego błędu. Taka, która nie chce się uczyć od innych bo przecież, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem, bardzo wiele możemy od tego człowieka uzyskać, bo on ma inne doświadczenie, ma, jest inną swoją historię yy, i można naprawdę wiele z takiego spotkania dla siebie też wynieść, a zamykanie się na to powoduje, że coś istotnego tracimy. Słuchając pani Małgorzaty, pomyślałam o Wiesławie Myśliwskim, który, który odszedł kilka dni temu, że to był pisarz być może z największy z żyjących i nam towarzyszących w naszych czasach, a jednocześnie niebywale skromny, niebywale pokorny, zawsze powtarzający, że, że to miłość jest w życiu najważniejsza, właściwie opowiadający o sobie w niezwykle skromny sposób. I ciekawi mnie ta figura, Wydawałoby się paradoksalne człowieka niewątpliwie utalentowanego, yy, nagradzanego, yy, a jednocześnie yy, yy, takiego emanującego wręcz, wręcz taką, taką cichością, skromnością. Bo myślę sobie o tym, że, że no właśnie w tym paradoksie jest jakiś chyba jednak nasz ideał, że ludzie, którzy zachodzą bardzo wysoko w życiu, jeśli udaje im się zachować postawę skromną, otwartą na innych, współpracującą, to właśnie o nich mamy ten, tak, ta, taką tendencję, o nich myślimy najlepiej. Na przykład o wielkich gwiazdach, dajmy na to teatru czy kina, które jednak pozostają skromnymi ludźmi. Może, to, może można to jeszcze inaczej ująć. Inaczej to nazwać. Powiedzieć po prostu, że te osoby pozostają realistami. W tym sensie, że mm, że odnoszą się też do, do źródosłowu, do tej pokory, humilitas, łacińskie związane z humusem, z ziemią, z glebą. Otóż oni po prostu stąpają po ziemi. Mocno po ziemi. Trzymają się faktów również co do siebie, prawda? Znają swoje, swoje granice, więc są po prostu realistami w najlepszym tego sobowo znaczeniu. Tak mi się wydaje. A czy państwo myślą, że ta rzeczywistość, w której my teraz żyjemy, nas, no właśnie, nakłania do iluzorycznego postrzegania siebie, swoich możliwości. I stąd się trochę bierze to, to przesłonięcie postaw pokornych czy skromnych. No bo jeśli żyjemy w świecie, który nakłania do rozmaitych zachowań autopromocyjnych, do eksponowania siebie z najlepszej strony, nawet takiej podrasowanej, upozowanej, tym przecież w dużej mierze zajmujemy się na platformach społecznościowych, pokazujemy kawałki i to na ogół ulepszone. Czy to jest, czy to jest właśnie ścieżka oddalająca nas od, od, od ziemi i takiego no, realnego odczuwania swoich potencjałów, możliwości, granic? Mówi pani po prostu o problemie narcyzmu, który przybrał nowe formy. Może jest bardziej podatny na propagowanie. Łatwiej się z nim przedostać do szerszego grona osób, ale oczywiście on zawsze był. Również w sensie gatunkowym. W takim sensie szowinizmu gatunkowego, którym ja się często zajmuję w swojej pracy, czy suprematyzmu, jak to czasem mówimy w ramach studiów nad zwierzętami, takiego wywyższania człowieka z powodu jego rzekomych. Pod każdym względem lepszych właściwości niż wszystkie inne istoty zamiesz zamieszkujące tę planetę. Może tak, jeszcze można o tym powiedzieć. Ale czy te nasze czasy i ich uwarunkowania i te narzędziowania, które mamy teraz do tej naszej codzienności, to jest taki czas, który szczególnie temu narcyzmowi sprzyja, a nie sprzyja pokorze? Znaczy, myślę, że tutaj w ogóle trzeba sobie zadać sprawę z tego, jak działają media społecznościowe, czyli ta rzeczywistość, w której wielu z nas żyje, w której, która służy wielu osobom też nie do tego, żeby podtrzymywać przyjaźnie relacje, tylko do tego, żeby się promować, pokazywać się z najlepszej strony. Czasem z tej dużo, dużo lepszej, czy pokazywania tego lepszego wycinka życia, który jak sobie człowiek potem pomyśli, no to rzeczywiście jest jakimś tylko fragmentem, że nie do końca to życie wygląda. Dla mnie też frustrująco bardzo działają, kiedy sobie przeglądam Instagram i, i widzę piękne wnętrza różnych moich znajomych czy nieznajomych, piękne, uporządkowane mieszkania, równo poukładane książki, po czym sobie patrzę na stertę prania, która u mnie leży i, i czeka na to, aż ją złożę. Na rozłożone książki, no bo cały czas też pracuję, więc nie, nie chowam ich, one nie, nie leżą równo. I, i, I sobie myślę, że czy to ze mną jest coś nie tak? Czy może ja nie potrafię jakby zapanować nad tą rzeczywistością i mnie to dołuje. Mnie to dołuje, ale po czym sobie mówię, ale hej, to nie jest tak. To jest zrobione zdjęcie. Może ktoś właśnie posprzątał i zrobił zdjęcie, hmm. wrzucił je do mediów społecznościowych, ale na co dzień jego życie wcale tak nie musi wyglądać. Ale tu bym chciała państwa zapytać, czy taka hmm. na przykład skromna prywatność prostota, jakiś rodzaj powściągliwości, tak? To są wszystkie te pojęcia skojarzone ze skromnością czy pokorą. Czy ona ma szansę w sferze publicznej? I też chciałabym Pana Dariusza Akzyra zapytać jakby fil filozoficznie, jak, jak to wyglądało w innych czasach? Tych, których myśmy nie, nie doświadczyli bezpośrednio, bo po prostu zastanawia mnie to, czy postawa skromna może funkcjonować jako yy, no właśnie jakoś eksponowany yy ideał. To znaczy, jak te postawy prezentować, jeśli ona właściwie z tego, co państwo powiedzieli, jest wciąż chyba bardzo wysoko w skali wartości. Różnie bywało z tą skromnością i z pokorą, ale no na pewno stworzywszy też na, na gościa drugiego, trzeba powiedzieć o, o chrześcijaństwie, które jednak wyniosło pokorę. Jako jedną z cnót kardynalnych, powiedziałbym. Tak, a pychę, czyli jej przeciwieństwo, yy, uznało jako grzech yy, jeden z siedmiu grzechów głównych. I to hmm. na pierwszym miejscu. To Ale jest pycha. Dlaczego ono odkryło tę że pokorę? Dlatego, że miało pewną figurę doskonałości, na tle której mierzyło człowieka. No, jeśli przyjmiemy, że Bóg ma tę cechę doskonałości, to oczywiście natychmiast łatwiej jest o pokorę w przypadku ludzi. Ale wracając jeszcze do mediów społecznościowych, to oczywiście ten narcyzm się tam pleni i media społecznościowe są jego nośnikiem, ale są też narzędziem dostępu do wiedzy. A wiedza współczesna na temat natur innych niż ludzie jest ogromna i dopiero ona nas na dobre uczy pokory. My już dzisiaj mamy bardzo łatwy dostęp do wiedzy, na przykład o zdolności do odczuwania innych istot. Prawda? albo o zdolnościach kognitywnych innych istot, które, które często są przewyższające nasze własne pod, wielami, pod wieloma względami. Więc jednocześnie, owszem, mamy internetowe śmieci i mamy to wszystko co złe, co niosą media społecznościowe, ale mamy też te same narzędzia, dzięki którym wymieniamy się wiedzą na temat innych natur. Myślę, że to jest jedna z tych instancji w całym cyklu detronizacji człowieka, to jest kolejna. To dostęp do wiedzy o naturach innych niż ludzkie. Panie Dariuszu, ale jak to właściwie działa? To znaczy, jeśli ja się dowiaduję, że ośmiornica jest niebywale inteligentną i wrażliwą tak. istotą, to w jaki sposób sama ta wiedza kształtuje, zaczyna we mnie kształtować czy umacniać postawę pokorną? Jest taka święta, znowu użyję tego słowa, chociaż po, inaczej mówiąc po prostu bardzo ważna i zasadnicza zasada w etyce, podobne traktu i podobnie. Trudno tę zasadę podważyć, ona wydaje się po prostu niepodważalna. I na tej zasadzie, jeśli odkryjemy pewną cechę, którą cenimy u siebie samych, czy u bliskich, jeśli znajdziemy ją gdzieś jeszcze, na przykład u głowonogów, jako śmiernicę, czy nawet u, u, u owadów, co się dzisiaj już zaczyna dziać, powinniśmy użyć tej samej zasady. Prawda? Jeśli chronimy Życie ludzkie i dobrostan człowieka, dlatego że jest zdolny do odczuwania. Między innymi dlatego, to jeśli kto, jakakolwiek inna istota, niezależnie od gatunku biologicznego, ma tę cechę, otóż powinniśmy traktować ją w podobny sposób. Z troską, ochroną i tak dalej. Z filozofem Dariuszem Gzyrą i etyczką Małgorzatą Terlikowską rozmawiamy dzisiaj w Klubie Trójki o pokorze i skromności. I Do naszej rozmowy dołączyła teraz pani Ewa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam e, dwa pytania. Czy słuchać mnie dobrze? Tak, słyszymy znakomicie. Zapraszamy do ich to, zadania. To, to jest pytanie pierwsze. To znaczy, to nie jest pytanie z tych dwóch, to jest tylko pytanie, pytanie uzupełniające, bo nie jestem pewna, czy czym mnie słuchać. Pytanie pierwsze. Pokora w kontekście religii. Czy ktoś, kto uważa, że został powołany przez Boga, przez samego Boga do tego, aby mówić innym, jak mają żyć i na przykład mówić gejom że dlatego, że chcą żyć po swojemu, to zasługują na piekło. Czy ktoś taki jest pokorny, czy wręcz przeciwnie? Mm -hmm. I drugie pytanie, czy człowiek, który uważa, że osoba, która nie wierzy w Boga lub wyznaje inne religie, na przykład islam czy judaizm, jest gorsza niż on sam i właśnie ten ktoś pójdzie do piekła, a tylko on sam zasługuje na niebo, bo jest chrześcijaninem czy taka osoba jest pokorna, czy też raczej nie jest pokorna. Bo wydaje mi się, że na przykład chrześcijanie dużo mówią o pokorze, ale sami chyba jej nie mają. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Ja chciałam tutaj nawiązać do tego pytania i też do, do tego, o czym pan Dariusz wcześniej mówił, skoro wywo wywołał chrześcijaństwo. Dzisiaj jesteśmy w bardzo szczególnym dniu. To jest Wielki Czwartek. W kościołach y, mamy czytanie, Ewangelię dzisiejszego dnia, która mówi właśnie o takiej postawie pokornej. Chrystus dzisiaj robi to, co robią słudzy, czyli myje Twoim uczniom nogi. Mógłby przecież powiedzieć, ale to nie jest dla mnie. Ja jestem nauczycielem, za mną szły tłumy, ja uzdrawiałem, przecież widzieliście to wszystko. E, ja nie będę tego robił. A on się uniża, bo pokazuje, że dla niego istotny jest drugi człowiek. Robi to dla drugiego człowieka. Dlaczego bo go kocha? I to, o czym pani Ewa mówiła, oczywiście zdarzają się takie postawy, zdarzają się tacy ludzie, ale to nie jest nauka Kościoła. Kościół potępia czyn, nigdy nie potępia człowieka. Jeśli ktoś głosi takie poglądy, to to są jego poglądy. To, że się podpiera autorytetem Kościoła, to myślę, że trzeba by je wyprostować. Bo jeśli ktoś mówi, że jest lepszy, to, to nie ma nic wspólnego z nauką Kościoła. Jednak tego to, to, co naucza Chrystus, on jednak bardzo dużo mówi o pokorze. Bardzo dużo mówi o tym, żeby nie osądzać. To jest chociażby ta scena biblijna, kiedy przyprowadzają do Chrystusa kobietę cudzołożną. Wszyscy wiedzą, co trzeba z nią zrobić. Trzeba ją ukamienować, bo popełniła grzech. A Chrystus jej nie kamienuje. Mówi, kto, pierwszy, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. On jej nie ocenia. On jej nie prawi morałów. Nie wiemy, jak życie tej kobiety się potoczyło. Ewangelie o tym nie piszą. Ale on zobaczył w niej człowieka. I myślę, że to jest istotne, że tego, czego uczy Chrystus, że mamy widzieć człowieka. I to jest właśnie ta nasza postawa pokory, kiedy mamy właśnie w, na ten, to, to nasze wszelkie działanie jest jakby... Nakierowane na to, żeby zobaczyć po pierwsze twarz drugiego, znowuż bardzo filozoficznie lewi nas, twarz, twarz drugiego i w drugim człowieku, szczególnie w tym skrzywdzonym, w tym takim, który yy, no, w jakiś sposób jest wykluczany, żeby umieć zobaczyć Chrystusa. Panie Doroszu, ja chciałam zapytać akurat Pana jednak o, o to, czy, bo, bo Pan wspomniał o takim ideale takiego, takiej, takiej postaci skromnego, niepokornego. Pokornego, niepokornego. Czy Jezus jest dobrym przykładem takiej postawy i czy On może, znaczy ma taką współczesną atrakcyjność. Na przykład, dla, na przykład dla ludzi młodych, którzy szukają jednak jakiegoś oddechu, alternatywy dla, dla tych modeli wszelkich konsumpcyjnych, materialnych, bo, bo, bo na pewno ich poszukują. Wielu, wielu bardzo młodych ludzi na przykład przejawia no, tę ogromną wrażliwość właśnie wobec osób istotnie ludzkich, czyli innych zwierząt, albo, albo o rozmaitych po prostu form życia, które, które nie są ludzkie co z pewnością jest też y, y, y, częścią poszukiwania y, innych wymiarów sensu w życiu, prawda? I wartości właśnie niematerialnych. Nie, nie Zastanawiam się, czy no, najprościej rzecz ujmując, czy Jezus jako, jako ta figura pokorna, niepokorna y, ma taką nośność atrakcyjną dzisiaj? To jest ciekawe, że mnie pani pyta o Jezusa, y, bo pyta pani o osobę niewierzącą. To specyficzna perspektywa oglądu. Myślę, że wracając jeszcze do tego, co Pani powiedziała, Kościół znakomicie potrafi zarządzać a i zarządzać też właśnie, czy umiejętnie wykorzystywać tę pokorę, która czasem okazuje się być pozorna. Weźmy, i tutaj będzie to nawiązanie do Jezusa, tę słynną scenę wjazdu do Jerozolimy na osiołku. Scena, która kojarzy się z pokorą, czy jest jednym z symbolicznych ujęć bycia pokornym, prawda? czy wręcz upokorzonym. Prawda? Dzisiaj moglibyśmy ją czytać już zupełnie inaczej. Właśnie ta perspektywa pozaludzka daje nam taką możliwość. To jest bardzo specyficzny, ciekawy dar, intelektualny i etyczny. Otóż może się okazać, że ta sama scena była w pewnym sensie sceną dość bezwzględnej dominacji nad zwierzęciem. W końcu ktoś był na górze, ktoś był na dole, ktoś był siłą pociągową czy wiozącą, mhm. a ktoś był wieziony. W idealnym świecie, takim ja sobie, jak sobie wyobrażam, ideał świata, Jezus prowadziłby z czułością to zwierzę koło siebie. Ono nie byłoby w żaden sposób przez Niego wykorzystane, szedłby na piechotę, to byłby mój Jezus. W tym sensie się ta figura zdezaktualizowała. Co nam oczywiście podpowiada, że standardy się etyczne zmieniają. Wie pan, jednak kultura bliskowschodnia jest kulturą taką, gdzie... Osiołek jest zwierzęciem pociągowym i, i wyważącym człowieka, Niestety tak? Ja jest. wróciłam kilka tygodni z Bliskiego Wschodu, i, i tam tych obrazki właśnie tych osłów wiozących dzieci do szkoły, mężczyzn oglądałam się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo bolało mnie na przykład to, że o ile właśnie jeszcze te os osły były w jakiś sposób wyglądały na odżywione, to z kolei psy i koty wyglądały fatalnie i. Tutaj moje serce krwawiło, bo naprawdę te zwierzaki były mega, bardzo, bardzo, bardzo zaniedbane. Natomiast y, tak sobie jeszcze myślę o tym, o, tym, o, tym o, czym, o czym pani Ewa mówiła, bo rzeczywiście może być taka, taka pokusa, czy, czy, czy, taka, czy człowiek, patrząc z zewnątrz, nie będący w kościele, może mieć takie doświadczenie, że no właśnie, my tu posiadamy jakąś prawdę, czujemy się przez to lepsi, y, mówimy innym jak żyć. To znaczy pytanie też, jakie, jakie doświadczenie Kościoła mamy, tak? Co, co, kogo spotkaliśmy w tym Kościele? Kto nas kształtował? Kto, kto, nam, kto nam mówił? No jeśli, jeśli jakby czerpiemy Ewangelii, jakby z Ewangelii i, i, i dajemy się temu prowadzić, no to tam nie ma takich postaw dominacji, nie ma postaw władzy, nie ma postawy, mówię tutaj o Jezusie, nie jakby dezawuacji drugiego człowieka. Każdy jest istotny i każdy jest ważny. I każdy może przyjść. I tak sobie też myślę, że Kościół to nie jest jakaś, jakieś kółko dla super fajnych ludzi, którzy są moralni pod każdym względem. Nie. Kościół jest dla grzesznych ludzi. I po to przychodzą tam, żeby się wzmocnić. I znam homoseksualistów, znam osoby po tranzycji, które mają ogromny głód Kościoła i Boga. Mają ogromny głód wspólnoty. I szukają. I znajdują takie miejsca. Panie Dariuszu, a... Y przyroda, natura, inne zwierzęta, w jaki sposób... Jakby to powiedzieć. W jaki sposób może być dla nas y, tą inspiracją czy podpowiedzią dla kształtowania y, y, postaw pokornych? No bo to się jednak rozgrywa zupełnie inaczej niż na przykład czytanie Pisma Świętego albo osłuchanie go i uczestniczenie w jakichś rytuałach czy, czy w liturgii. Tak? No tutaj jesteśmy, działamy poprzez język, przykład i tak dalej. Ale jak przyroda do nas mówi o pokorze? Ja bym powiedział, że coraz bardziej rozumiemy, że jesteśmy współzależni. I to pojęcie współzależności wiąże mi się w jakiś sposób z pokorą. No bo współzależny to znaczy niesamowystarczalny. No to pewnie niedoskonały. No to pewnie mający jakieś ułomności czy jakieś braki. I to, co wspólnotowe, zawsze będzie dla mnie bardziej pokorne niż to, co chciałoby być takie samowystarczalne, indywidualne. prawda? W tym sensie, jeśli kierujemy się ku innym, Poza ludzkim, czującym istotom, i rozumiemy, że one są tutaj z nami, nie dla nas, tylko z nami, że były tu zanim myśmy się pojawili, że są to istoty doskonale kompetentne w swoim sposobie życia, których te sposoby życia mają nieprzebrane ilości. Te natury są niezwykle zróżnicowane, daleko, bardziej zróżnicowane niż całe zróżnicowanie wewnątrz ludzkie. To jest po prostu ogromna przestrzeń, od której możemy się wiele nauczyć na tle której możemy się zobaczyć zupełnie inaczej niż do tej pory i poczuć, że jesteśmy częścią. Jeśli jesteśmy częścią, automatycznie czujemy więcej pokory, bo jak mówię, to co wspólnotowe jest bardziej pokorne czy skromniejsze. A kiedy y, natura mówi do nas w sposób właściwie bardzo taki dosadny, wręcz brutalny, na przykład y, y, doświadczamy kataklizmów, Spowodowanych, powiedzmy, przez, przez ludzką aktywność. No przecież nasza własna natura nam to mówi, kiedy chorujemy. prawda? To nie chodzi o to, że coś z zewnątrz, jak burza lub e, no tak. Ale, ale nasze własne ciało nam to mówi. Nasza własna natura, nad którą przecież mm -hmm. nie jesteśmy w stanie zapanować i której nie jesteśmy w stanie w niektórych przypadkach niestety wyleczyć, choć tak bardzo się staramy. A jednak... Coś takiego wydaje się, że wydarza się też we współczesności. Tomasz Stawiszyński na przykład pisał o tym w ucieczce od bezradności, mm -hmm. prawda? Że my bardzo wiele starań podejmujemy, aby nie widzieć słabości, ograniczeń, nie myśleć o własnej śmiertelności, o, o, o wszelkich formach cierpienia. I teraz ja, ja się zastanawiam jak właściwie kształtować w sobie te, te postawy pokorne, to znaczy nie uruchamiać automatyzmu ucieczki od punktu siły. No, pewnie, że lepiej się czujemy, kiedy jesteśmy sprawczy, zdrowi i sprawni i, i nie mamy tego poczucia zależności i współzależności. Pewnie wielu z nas lubi być przy sile, tak zwanej, psychologicznej, ale zastanawiam się, bo, bo to są, bo to jest też tak, że jeżeli my żyjemy w kulturze, która wymaga od nas efektywności, sprawności właśnie, tego, tego kolokwialnie nazywanego dowożeniem spełniania rozmaitych wymogów, to jak... Nie dziwię się nam ludziom, że jest nam y, trudno na przykład przyznać, że, y, że i nasze ciało i na przykład otoczenie, przyroda mówią nam, że przekraczamy granice. Ale roznajcie. ciało się o to upomni. Ciało się o to upomni. My możemy rzeczywiście rzucić się w wir pracy, mieć bardzo wiele aktywności, zaniedbywać sen, no bo przecież jest tyle rzeczy do zrobienia, ale w pewnym momencie to ciało powie stop, ja już nie daję rady, zatrzymaj się możemy pewne procesy przyhamować, tak? Możemy sobie poprawić Rzecz urodę. Możemy, tak, ale na przykład możemy sobie poprawić urodę, żeby w lustrze nie patrzeć na zmarszczki, tak? Możemy sobie e, zrobić operację plastyczną, zrobić botoks i, i, i będziemy, nie będziemy miały zmarszczek, nie będziemy widzieli, widziały tego upływu czasu i to nas nie będzie irytować, no bo przecież kultura wymaga, żeby być młodym, wysportowanym, e, aktywnym i, i tak dalej, i tak dalej. Kto nie jest, no to troszkę jest wyrzucany poza nawias, jest z tej kultury, no nie ma dla niego miejsca. Znowuż, to są też media społecznościowe, które kształtują nam pewien obraz idealnego ciała, idealnej, idealnej twarzy, idealnego wyglądu, tego, że, prawda, trzeba Trzeba uprawiać sport, tak, ale znowuż trzeba znaleźć jakiś w tym wszystkim złoty środek. I to jest chyba też o to chodzi, nie? że z jednej strony jakby trzeba być pokornym wobec tego ciała, bo jednak ono ma nam służyć. Jeśli będziemy je katować, czy zakatujemy je, no to nic z tego nie będzie. Będziemy sfrustrowani, będziemy rozgoryczeni, będziemy się czuli przegrani, a przecież chcemy czuć się wygrani, bo nasza kultura. Nie, nie lubi przegranych. Żyjemy w kulturze sukcesu. Stąd właśnie płynie moje pytanie, jak dostrzegać te, te momenty i zatrzymywać być może samych siebie przez promowane we współczesności postawy takiego, no właśnie, wezmę pigułkę, pobiegnę dalej. No jakby ignorowania pewnych sygnałów, czy istnienia realnych granic. Jest to kłopotliwe skojarzenie... Pokory z uległością, to wydaje mi się, że to, je, to jest ten problem, że mm -hmm. zamiast skojarzenia pokory czy skromności, ale może bardziej pokory z, z swego rodzaju siłą, co jest możliwe, jest, jest skojarzenie jej z czymś z przegranym. No, Jak u niczego, nie mentalność niewolnika, czy moralność niewolnicza, zawsze ta pokorna to, to jest złe skojarzone, ono jest, ono jest też nieprawidłowe w tym sensie. Mam taki cytat, który sobie zapisałem z książki Arundati Roy, Bóg Rzeczy Małych. Tam jest takie pytanie w pewnym momencie się pojawia. Jest mowa o tym, że pokora jest ładnym słowem, i za chwilę pada, czy to jest to, co pozostaje, kiedy obedrzeć drzewo skory? Pokora. I teraz, co to jest obedrzeć drzewo skory? To jest odsłonić się, prawda, pokazać w jakiś sposób swoją słabość, i to mogą zrobić wyłącznie silni. Szczególnie publicznie. To jest akt siły. Prawda? Pokazać, że się czegoś nie wie, że czegoś nie rozumie, że jest się skończonym, zależnym, niekompletnym, niepełnym, nierozumiejącym, że jest się po prostu człowiekiem, bo to są w zasadzie cechy każdego z nas i każdej z nas, więc... W tym sensie bym zachęcał, żeby próbować czerpać z tego siłę, wbrew tej drugiej, drugiemu członowi definicji, do którego teraz wracam, prawda? To jeszcze tylko jedno tutaj słowo, Panu, bo e, proszę zauważyć, jakie są reakcje, kiedy ktoś publicznie powie, że zmaga się z depresją, zmaga się z jakąś chorobą, kiedy właśnie odsłoni to swoje wnętrze, powie o rzeczach e, de facto dość intymnych. E, jednak jest odbierany bardzo pozytywnie, właśnie nie jako ktoś, kto się przyznaje do jakiejś porażki życiowej, tylko jako ktoś, kto odważnie o tym mówi. Ktoś, kto pokazuje, że to jeszcze nie jest koniec świata. I myślę, że takie no, świadectwa, relacje są też bardzo istotne dla ludzi, którzy widzą, że właśnie ci ludzie, których być może oglądają w portalach społecznościowych, w mediach, którym wydaje się, że są na szczycie i mają wszystko, że oni są też ludźmi. I że potrafią powiedzieć o tym, i często właśnie ktoś, kto mówi, że zmaga się z depresją, zmaga się z jakimś nałogiem, dla odbiorców jest postrzegany właśnie jako ktoś bardzo autentyczny. A myślę, że tej autentyczności dzisiaj bardzo potrzebujemy. Właśnie biorąc pod uwagę to, że żyjemy trochę w świecie takiej iluzji, że musimy się promować, w związku z tym trochę podkoloryzujemy. A tu jednak ktoś y, pokazuje nam, staje po prostu w prawdzie o sobie, tak, że ma jakiś problem i to jest bardzo, myślę, doceniane i bardzo istotne, bo pokazuje nam tym szarym ludziom, że, że, że, że, że oni też. To jest szczególnie potrzebne i szczególnie cenne w momencie, kiedy się mówi innym, jak mają żyć. A oboje to robimy w jakimś sensie, to wcześniej nie o tym była mowa, że... Mamy pewną postawę etyczną czy światopoglądową dosyć silnie zarysowaną u pani. Ja też się uważam za takiego, który ma dosyć mocne poglądy. Potrafi ich bronić wręcz Uważam siebie za radykała. I teraz oczywiście automatycznie oboje jesteśmy stawiani w sytuacjach społecznych jako ci, którzy dyktują innym, co mają robić. To jest dość trudna społecznie sytuacja. Na pewno pani to potwierdza, że nie jest łatwo z tego dobrze wybrnąć, ale jednym ze sposobów. To jest ogromna odpowiedzialność. Ja też w ogóle nie czuję się tutaj w ogóle kompetentna do tego, żeby mówić, jak ktoś ma żyć. Ja mogę powiedzieć, jak ja żyję. Ale wydaje mi się, że mamy do tego prawo. W tym sensie, że jeśli rozumiemy, że jakieś zachowanie jest lepsze, na przykład dla ogółu, dla wspólnoty ludzkiej czy poza i wiemy o, z własnego doświadczenia bądź z lektur, które zaliczyliśmy, tak no, że możemy tak zainspirować. Lepiej, to w zasadzie mamy obowiązek o tym powiedzieć, choć może to być odebrane jako atak i pycha i, i, pycha, i, i tak dalej, i arogancja, ale bardzo dobrze jest do tego dokleić właśnie pokorę czyli powiedzieć, tak jak często ja mówię o różnych sytuacjach, bo mi się to naprawdę sprawdza w, w rozmowach, w publicznych dyskusjach, kiedy mówię, słuchajcie, taki jestem wymagający, pewnych rzeczy wymagam, wskazuję, że byłoby lepiej, żebyście zrobili to i to, więcej pokarmów roślinnych, mniej zwierzęcych, wszystko to, co kojarzycie ze współczesnymi weganami, ale jednocześnie mówię, no ale przecież y, muszę być, pozostać w tym pokornym, dlatego, że większość jeszcze, wciąż większość swojego życia, nie byłem kimś takim. Przecież nie byłem kimś takim. Nie byłem wyganinem, nie byłem osobą zajmującą się etyką. Byłem zupełnie kimś innym. To był długi, skomplikowany proces, pełen zygzaków, zanim nie doszedłem do miejsca, w którym jestem. I muszę podobnie traktować każdego innego, z kim, z kim rozmawiam. Że on może mieć takie blokady, które ja miałem. Albo dziesięciokrotnie większe blokady i trudności do zrozumienia tej postawy, czy przyjęcia jest w tym... Pewien rys pokorny, który jest jednocześnie bardzo radykalny, tak, bo ja nie schodzę z siły postulatu. Wciąż mam swoją wizję świata tak odległego, pod każdym względem od tego, w którym żyję. Jestem radykalny, ale jednocześnie potrafię powiedzieć, wielu rzeczy nie rozumiem. Nie wiem na przykład, jak powinien wyglądać lepszy ustryj społeczno-gospodarczy, w którym interesy zwierząt pozarodzkich, zdolnych do odczuwania byłyby rzeczywiście uwzględnione. Nie wiem tego. W zasadzie myślę, że nikt tego jeszcze nie wie. Jest bardzo wiele niewiadomych, ale to nie znaczy, że nie mogę o takim świecie marzyć, czy też go postulować, prawda? Pomyślałam sobie, yy, kiedy Pan teraz mówił, że Pan pra pracuje i zajmuje się też badawczo takim obszarem autentycznie nowym. Taki, takiego badania nowych wrażliwości i to jest obszar, w którym można otwarcie powiedzieć nie wiem. I to nie wiem brzmi szalenie pozytywnie, bo ono zapowiada możliwość zmiany badania nowych obszarów. Ale z kolei, Pani to, pani, pani jest etyczką związaną z Kościołem Katolickim, czyli z takim systemem wartości, który znamy długo, i bardzo długo on był właściwie prezentowany też w kontekście dogmatycznym. Czyli po prostu wiemy, tak jest i nie ma co dyskutować. I tu zastanawiam się, jak, jak prezentować... To połączenie siły i pokory, bo w gruncie rzeczy wydaje mi się, że takie za stałe systemy wartości, no też stoją przecież przed wy wyzwaniami yy, uczenia się że i tak. pokory. Oczywiście, że tak, tym bardziej, że też coraz więcej na przykład wiemy o człowieku. Rozwijają się nauki szczegółowe i coraz więcej zadajemy pytań. I stawianie pytań, zadawanie pytań nie jest niczym złym. To jest właśnie otwarcie się, to jest pewna ciekawość pytania dotyczące chociażby sfery seksualnej, dotyczące sfery w ogóle moralności, dotyczących różnych eksperymentów, tego co się dzieje. To, to są rzeczy, które jakby wymagają też, jakby tak sobie myślę, trochę przemyślenia sprawy na nowo, właśnie chociażby w świetle tego, co wiemy o człowieku. W świetle nowych ustaleń e, nauk szczegółowych. To nie jest tak, żeby teraz podważać, robić e, e, jakąś rewolucję kopernikańską, ale można zadać pytanie, czy można inaczej? Yy, czy można zapytać się, yy, czy ma być tylko męski punkt widzenia, czy również kobiecy punkt widzenia czy nie powinien tylko brać pod uwagi? Czy też poza ludzki <laughs> punkt widzenia? Przepraszam, a właściwie to nie przepraszam, że, że to. Upomniał darę. się Dariusz Upomniał zera, a się nie, pan, tak. tak. Mało więc, więc, więc ja myślę, że my się tutaj nie musimy bać też pytań. Bo myślę, że jak się boimy pytań, to jest to trochę taki mechanizm ucieczkowy, że nie będziemy pytać, niech będzie tak jak było. Trochę, rzeczywiście, jest rzeczywiście trochę taki strach przed zmianami i, i takie myślenie, że zostawmy, tak? Było przez wieki i nic, nic się, niech nic się nie zmienia. Tymczasem no wiele się zmienia i być może też warto zrewidować pewne kwestie. Warto postawić nowe pytania, bo może my odpowiadamy a w ogóle nie słuchamy pytań, które są zadawane. Bardzo to często to widać podoba. I często to widać, wiedzą Państwo, w dyskusjach z młodymi ludźmi. Bo my, ci boomersi, mamy całą głowę odpowiedzi, tylko że ci młodzi ludzie wcale nie chcą naszych odpowiedzi, ponieważ oni stawiają zupełnie inne pytania. Więc ta pokora myślę, nas, która jest w nas, to też jest otwartość na to, co mówi ten drugi i otwartość i słuchanie przede wszystkim tego drugiego. Panie Dariuszu, a czy y, jak się pracuje, jest, przebywa w takim polu nowej etyki? Tak? Bo to jest też odkrywanie nowych wartości, nowych, nowych systemów i można się też tym y, zachłysnąć. Zastanawiam się, czy no właśnie nowe, nowe obszary, czy na przykład odkrycie nowej wrażliwości na, na inne zwierzęta nie, nie jest też pewnym ryzykiem takiego wpadnięcia w pułapkę i też zamknięcia się, zamknięcia się w tych nowych przekonaniach, jakiegoś takiego zagubienia się w tym, że też się nie chce słuchać tych, tych starych autorytetów. Czy to czy tu też jest ryzyko w tym Wie pan o to co pyta. jest bardzo ciekawe pytanie. Zanim odp spróbuję odpowiedzieć, bo nie wiem, czy odpowiem, ale spróbuję, to bardzo mi się podoba to, ten nacisk na pytania. To wydaje mi się takim bardzo szlachetnym, yy, pokornym działaniem. Raczej na pytania niż na odpowiedzi lubię to. A teraz yy, o no, tym nowym, co, co może czy można się zachłysnąć. Um, no bo jak się znajduje nową odpowiedź, to, to że jest ona może być Upające, tak tak. jakie ładne słowa dzisiaj padają. Tak, to ma, może być upajające w tym sensie. Na pewno może być dominujące. Może stać się intelektualną obsesją, jak w moim przypadku. Może być bardzo emocjonalnie wciągające. Czy może być, y, powodować też y, zagubienie, czy wpadanie w jakieś ścieżki, które okazają się y, ślepymi. Tak, może tak być. Ciągle tak jest. Fajne momenty, mhm. kiedy się dochodzi do muru i mówi się nie. Kurczę, to jednak nie jest ta droga. Coś trzeba zmienić. Wielokrotnie tak miałem. Bardzo fajne, ciekawe, intelektualne wyzwania. Właśnie dlatego, że nowe, tak? że, że tą ścieżką jeszcze nikt nie szedł albo szło niewielu, pojawia się coś w sumie nieprzewidywalnego. Tak? Ja w ogóle nie, nie, nie mam szans być konserwatystą po prostu, ponieważ świat, który ja sobie wyobrażam jako dobry, nigdy nie istniał. Więc w ogóle nie mam takiego trybu bycia konserwatystą. Nie, nie dano mi tej szansy. Wydaje mi się, że może istnieć kiedyś w jakiejś przyszłości, zrealizowanym lepszym świecie, dobry konserwatyzm, który będzie próbował ten lepszy świat zachować i zakonserwować, ale ja na pewno nie mam dostępu do, do, do tego takiego trybu działania. Ale proszę też zobaczyć, że, że coraz więcej myślicieli w tym obszarze etyki katolickiej też y, y, y, zmienia akcent. Kiedyś był bardzo silny akcent na etykę normy, że są normy, jesteśmy tymi normami obudowani i Prawda? Jest jasne, przestrzegamy norm, to dobrze, nie przestrzegamy norm, jest źle. Dzisiaj bardzo często mówimy, że to y, o etyce relacji i że te normy mają służyć y, człowiekowi, a nie człowiek jest dla normy. I ten akcent też się zmienia i on jest bardzo, bardzo istotny, bo co z tego, że ja będę przestrzegać wszystkich norm, jeśli będę ranić drugą osobę. Jeśli będę krzywdzić osobę nieludzką, bo o, to jest ludzka, dobry moment, że tu ja, się, tu ja się upomnę o, o zwierzęta inne niż ludzie. Dariusz, bo wiesz. chciałam zapytać Dariusza Kzere, czy wśród zwierząt innych niż ludzie występują akty pokory i y, skromności? To interesujące pytanie. Na pewno można mówić o zachowaniach moralnych. U wielu zwierząt to już jest dość dobrze zbadane. Moralność nie jest wyłącznie domeną człowieka, choć pewnie my mamy ją w najbardziej zniuansowanym stopniu, co też łączy się z największą odpowiedzialnością, której nie umiemy podjąć. Ale tak, oczywiście istnieją zachowania moralne, czy czasem się mówi proto protomoralne, troszkę umniejszając w przypadku innych gatunków zwierząt. Czy występuje tam pokora? Występuje tam uległość na pewno, która jest jednym ze sposobów bycia we wspólnocie, czasem potrzebna. Kiedy ktoś do mnie iminuje, jak ktoś się uległy, to się zdarza, ale czy pokora? Chciałbym się chyba bardziej nad tym zastanowić. Pokora mi się wydaje bardzo ludzka. To ciekawe, uh -huh. co teraz powiedziałem jakoś tak trochę w przyszłości z tym, co próbowałem wcześniej powiedzieć, z ciągłym rozszerzaniem na pozaludzkie. Ale teraz mi się wydaje, że to jest taka właściwość chyba najbardziej ludzka. Zredukował pan. Jeśli, jeśli, rozmawiamy, jeśli no. rozmawiamy o pokorze, i mówił pan o niej wcześniej w kontekście hmm, Niepokorności, jako jednak y, no pewnej, pewnej zdolności też do ja wiem, poszerzania tego, co, co w rzeczywistości staje się możliwe. To inne zwierzęta niż y, ludzie nie kwestionują ładów? Nie, no te pytania są, są po prostu najlepsze. Powinniśmy mieć więcej takich audycji. Właśnie tak należy pytać, czy one nie kwestionują ładów, Myślę, wydaje mi się, że ich natura jest wciąż dynamiczna i nabywają nowe zdolności. Myślę, że w procesie ewolucji też się zmieniają po prostu same, same w kolejnych pokoleniach. Rozszerzają swoje zakresy wiedzy, swoje możliwości życia, czy elastyczność swoich natur. Są zmienne i w tym sensie może są zmienne w takim sensie, jak, o, jakim, o jakim pani mówi. To są strasznie trudne pytania. Ale w ogóle nie lepiej jako pytania niż jako odpowiedzi. Ale etologia jako nauka o zachowaniu zwierząt jest bardzo, bardzo interesująca. Ja pamiętam wykłady u nas na, na uczelni. Przyjeżdżali właśnie specjaliści od etologii i po prostu prowadzili przepiękne wykłady na temat gęsi gęgawych na rozlewiskach Warty, jak one się tam zachowują, w jaki sposób te ptaki ze sobą tam e, prawda, e, ze sobą, no nie wiem, czy, czy, czy współpracują, czy nie współpracują, czy dominują, czy nie dominują. To było naprawdę bardzo, bardzo takie otwierające też dla nas i, i też pouczające, bo nagle okazywało się, że bardzo wielu rzeczy my się też możemy nauczyć, obserwując właśnie inne gatunki. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem przekroczenia pewnego porządku, czy wyjścia poza nie jest na przykład obecność zwierząt, których nie było w mieście, ale są. Mówię tu na przykład o dzikach. Ten problem wszyscy znamy i go rozumiemy. Są takie momenty spotkań, które są dla obu stron trochę głupotliwe, tak? Mogą być troszkę niebezpieczne, na pewno są pod niepewnością i znowu jest jakieś zakłócenie porządku. Ze strony zwierzęcia jest to na pewno wejście... W taką właśnie sytuację niepewności. Z, wyjścia z tego porządku, który się bardzo dobrze zna, czyli porządku przyrodniczego, w którym są, jak mówię, doskonale kompetentne, bardziej kompetentne niż my. I wejścia do przestrzeni miejskiej, zurbanizowanej. Prawda? Czyli one też Prowadzą wychodzą ze porządkiem. swojej strefy komfortu. Wy, wychodzą, tak. Ale te spotkania kończą się dla nich bardzo źle. Nad czemu polewam. Nie umiemy sobie dać radę z tymi spotkaniami. Może to jeszcze, jeszcze przed nami i może to jest właśnie niewątpliwie jeden z takich frontów pokory w naszej współczesności. Myślę też o tym publicznym właśnie polu, na którym się spot Tykamy, ale na którym się też bardzo dużo y, y, spieramy w Polsce teraz. I, i, I słuchając Państwa dzisiaj dużo myślałam o, o tych ślepych zaukach polaryzacji i y, y, y, radykalizacji, która y, jakoś się dokonuje w tych momentach, w których, y, w których wyłączamy ten, ten, y, ten guzik y, pokory, y, y, i że szkoda, że może właśnie warto, warto wziąć ten wdech, zatrzymać automatyzm i, i poszukać tej inspiracji, czy, czy w wielkich tradycjach i, i systemach moralnych ludzkich i nie, nieludzkich, czy, czy w przyrodzie właśnie, która inspirować nas może. Bardzo serdecznie i pokornie dziękuję Państwu za, za tę rozmowę, bo ona była ze miar nieoczywista. Dariusz Gzyra i Małgorzata Terlikowska.